Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny podcast. Kolejny podcast po polsku, tym razem podcast specjalny. Jeśli słuchacie mnie przez iTunes yy, lub przez jakiś inny odtwarzacz. To bardzo proszę, przełączcie się na stronę RealPolish.pl i poszukajcie podcastu numer 331, ponieważ mm, będzie to wideo-podcast i tylko tu będziecie mogli zobaczyć również filmik. A bardzo zachęcam Was do tego, żeby obejrzeć również filmik, bo będzie to filmik wakacyjny, który nakręciłem na wakacjach i w którym opowiadam Wam o tym, co zobaczyłem na wakacjach. A wakacje spędziłem na północy Polski. Tym razem byliśmy na północy Polski. W zeszłym roku, jeżeli nie oglądaliście filmiku z wakacji, to zapraszam Was do zrobienia tego w zeszłym roku byliśmy na południu Polski, blisko granicy polsko-czeskiej i tam oglądaliśmy również wspaniałe rzeczy. Zapraszam Was, o ile dobrze pamiętam, to podcast 305 i 306. Dwa filmiki przygotowałem wtedy i teraz również. Pierwszą część obejrzymy dzisiaj i... Następnym razem drugą część. Obejrzyjcie filmik z tamtego roku, z południa Polski, a tym razem wybieramy się na północ, niedaleko morza. Będziemy w okolicy Ustki, w okolicy Słupska. Dokładnie ta miejscowość, ta wieść, ta wieś nazywa się Starkowo. I przed II wojną światową to miejsce należało do Niemiec Leżało po niemieckiej stronie granicy Dopiero teraz po II wojnie światowej to miejsce należy do Polski Już wam o tym nieraz opowiadałem, że granice Polski przesunęły się na zachód Przed II wojną światową Polska była bardziej przesunięta na wschód i polityka sprawiła tak, że Polska jest bardziej na zachodzie i bardzo dużo miejsc, które należały do Niemiec teraz należą do Polski i bardzo ciekawie jest to wszystko zobaczyć. Zapraszam Was na filmik, ale spokojnie, spokojnie, zanim Zanim razem obejrzymy filmik, chciałbym podziękować Wam za wszystkie komentarze, które piszecie i za nagrania, które przesyłacie do mnie. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że robicie postępy w języku polskim. Widzę, że dużo słuchacie, dużo czytacie i to daje wspaniałe rezultaty. Masza Chciała pokazać nam jak czyta po polsku i przysłała do mnie film. Zobaczcie jak Masza wykorzystuje czytanie, czytanie książek do yy, nie tylko samego czytania, ale jak właśnie przez czytanie stara się robić różne ćwiczenia yy, i w ten sposób jeszcze efektywniej uczyć się języka Polskiego. Zapraszam Was. Obejrzyjmy teraz razem filmik, który przysłała do mnie Masza. Witam wszystkich. Jestem Masza. Mieszkam na Ukrainie i uczę się polskiego. Teraz chcę pokazać, jak czytam polskie książki. Ostatnio czytałam Hobbita. To prezent moich przyjaciół. A jak czytam... No dokładnie, e, czytam na głos, staram się czytać zawsze na głos. Potem ołókiem podkreślam te wyrazy, które nie znam. Wyrazy albo ciekawe, e, ciekawe słowa, które nie znam. No na przykład taki wyraz okazał się twardym orzechem, e, orzechem do grzeźnienia. I potem z, tym, z, tymi, z tymi wyrazami składam swoje zdania. Na przykład nauka polskiego okazała się twardym orzechem do grzyzienia. Dalej. I tak robię, robię. Podjęli ostatnią rozpaczliwą próbę. Ale nie... Rzucam naukę polskiego i zawsze staram się podejmować różne próby, No na przykład, nie zawsze, oczywiście nie zawsze robię to bezbłędnie, ale staram się i tak się ćwiczę. Ćwiczę i tak dużo wszystkich... Wyrazu i słowa, na przykład, momencik, takie różne ciekawe, ciekawostki. Jak mówią Polacy, to tak ciekawe jest. W tym momencie nie po raz ostatni do tego zatęsknił. Takie ciekawe. Ze zdumieniem spokrą dalej. I tak każdy może dla siebie tak robić, a potem. A przeczytać to jeszcze raz jeszcze raz, składać swoje zdanie, tak ćwiczyć e, polski, tak e, myśleć, starać się myśleć po polsku. No, mam nadzieję, że to e, pomoże. E, Życzę wszystkim powodzeniem w nauce polskiego. I do zobaczenia. papa. Pa. Doskonale, Masza. Dzięki za nagranie, dzięki za filmik. To, to co to... robisz, Naprawdę daje rezultaty. Każdy może znaleźć swoją metodę. To jest metoda Maszyn. Zaznaczanie zdań w książce. Jeśli to lubicie, jeśli to przynosi rezultaty, super, super sprawa. Bardzo fajny pomysł. Doskonale. Dzięki Masza za filmik. Myślę, że to będzie inspiracja dla innych i fajna pomoc. Dostałem również nagranie od Fryderyka z Francji. Posłuchajcie, jak fajnie mówi Fryderyk. Bardzo się cieszę, bo Fryderyk powiedział, że jeszcze 10 lat temu nic nie potrafił po polsku. Był załamany, kupił jakieś książki, jakiś kurs i nic z tego nie wynikało, ale teraz mówi wspaniale po polsku. Posłuchajcie Fryderyka. Dzień dobry, Piotr. To jest mój pierwszy podcast. Mam na imię Fryderyk. Mam 47 lat. 10 lat temu byłem w Polsce. Ale nic nie rozumiałem. Nie byłem zadowolony. Minęło kilka lat. Kupiłem małe książki dla turystów. Chciałem tylko nauczyć się kilka słów, ale krok. Po kroku bardzo podobał mi się język polski. Zdecydowałem chodzić do wieczorowej szkoły. Po pracy to było dość ciężkie. W szkole nauczyłem dużo interesujących rzeczy. Nauczyłem się czytać, pisać. Nauczyłem się przypadki. Dla nas, które mówią po francusku, Polski jest bardzo trudny. Gramatyka polska jest okropna. Dużo uczniów Podaję się. Po roku prawie nic nie rozumiałem. I prawie nic nie mogłem powiedzieć. W tej chwili szukałem po internecie coś lepiej. W końcu kupiłem i historię po polsku. Na początku to było za trudne dla mnie. Pamiętam, że Ty zachęciłeś mnie, nie poddawał się. Powoli zrobiłem kilka postępów. Codziennie. Jadąc do pracy, słuchałem tego kursu. Nie przestałem chodzić do szkoły. Słuchanie tego kursu trwało dosyć długo. To nie było łatwe. Od kilku miesięcy. Kupiłem 365 daily Polish Listening. Codziennie chucham i bardzo mi się podoba. Historyki są zawsze interesujące. Najgorsze dla mnie jest, że w moim rodzinie nikogo nie ma, żeby mówić po polsku. Mam nadzieję, że kiedyś nauczyłem się mówić płynnie po polsku. Do usłyszenia następnym razem. Świetnie, dzięki Fryderyk. Naprawdę wspaniałe nagranie. Mówisz dosyć wolno i bardzo dobrze, bo niektórzy starają się mówić bardzo szybko i wtedy czasami jest trudno zrozumieć, jeśli ktoś mówi bardzo, bardzo szybko, a ma niezbyt dobry akcent. Ty, a która akurat masz bardzo fajny akcent i bardzo dobrze mówisz po polsku, ale czasami niektórzy... Starają się mówić zbyt szybko, zupełnie niepotrzebnie. Lepiej mówić powoli, tak jak ty to robisz i to mi się bardzo podoba. Mówisz bardzo wyraźnie, wszystko jest całkowicie zrozumiałe. Dzięki za twoje doświadczenie, za to, że przesłałeś nam to nagranie, że mogliśmy posłuchać twojej historii, tego jak ty uczyłeś się języka polskiego i jak doszedłeś do tak wspaniałych rezultatów. Moje gratulacje, super, bardzo fajnie. Jeśli macie chęć, to zapraszam, przysyłajcie swoje nagrania. Z przyjemnością je umieszczę w podcaście, ponieważ jest to doskonała inspiracja dla wszystkich i doskonały przykład mam nagrania od Frances mam nagranie od Kelsey i tych nagrań posłuchamy następnym razem a teraz zapraszam was na filmik, na filmik który przygotowałem na wakacjach chciałbym żebyśmy razem obejrzeli i będę dla was komentował to co widzimy tak jak mówiłem Najpierw pojechaliśmy do miejscowości Starkowo, która leży niedaleko Ustki, niedaleko morza, jakieś powiedzmy 10 km od morza i tam znaleźliśmy się w pięknej starej zagrodzie śledziowej. Zapraszam Was do Starkowa jedziemy kiedy ruszaliśmy z Warszawy, pogoda nie była najlepsza, padało, a przed nami daleka droga. Jechaliśmy na północ Polski. Zobaczcie, tak to wygląda na mapie Google. Google napisał, że będziemy jechać 5 godzin, jednak podróż zajęła nam o wiele więcej czasu, ponieważ były korki w czasie drogi, i poza tym zatrzymywaliśmy się na jedzenie to jeszcze pokażemy wam i podróż zajęła chyba 7 godzin zobaczcie, były wypadki na autostradzie był korek i nie jechało się zbyt szybko poza tym deszcz, ruch był dosyć duży zobaczcie, stoimy w korku czerwona linia na mapie Google'a i cóż, trzeba było uzbroić się w cierpliwość Trzeba było czekać Podziwialiśmy Wisłę Joby nudziła się trochę, ale ona lubi spać A to jest punkt poboru biletów na autostradzie Niektóre autostrady w Polsce są płatne Przy wjeździe bierze się taki bilet O, zobaczcie za chwilę zobaczycie jak on wygląda taki mała taka karta i później przy wyjeździe trzeba zapłacić, oczywiście w tych miejscach znowu robią się korki jest więcej samochodów i podróż trwa dłużej, a tu już wyjeżdżamy z autostrady i dojeżdżamy do wsi Starkowo właśnie tam mieliśmy spędzić pierwszy tydzień bardzo fajne widoki a po drodze spotkaliśmy las, który został przewrócony kompletnie przez huragan, który był w tamtym roku po drodze zatrzymaliśmy się w Bytowie w restauracji Młyn która słynie z tego, że jest po kuchednych rewolucjach kuchedne rewolucje to taki program kulinarny dosyć znany więc spróbowaliśmy, czy po tych rewolucjach jedzenie jest tam dużo lepsze. I powiem wam szczerze, że nic specjalnego, tam nie dostaliśmy normalny kotlet z kurczaka. Joby też zjadła co nieco. Fajne było to, że restauracja była w takim starym młynie. To było w Bytowie. I jedziemy dalej. Fajne widoki, zbliżamy się już do wsi, coraz więcej maszyn rolniczych, ponieważ to jest czas żniw. I zobaczcie, spotkaliśmy na naszej drodze krowy, krowy, które chodzą wolno. Nie wiem, czy w waszych krajach również coś takiego można spotkać. A to już Starkowo-Zagroda Śledziowa, tak nazywało się to miejsce i tu spędziliśmy prawie tydzień. Stara, stara zagroda. Gospodarstwo, które kiedyś należało do właściciela niemieckiego. Tu, oczywiście, były Niemcy jeszcze przed II wojną światową. Dopiero po wojnie. Tu jest ten teren należy do Polski. A teraz posłuchajcie filmiku, który do was, dla was zrobiłem. Yeah, prosto po przyjeździe Cześć moi drodzy, witajcie Chciałem wam tylko opowiedzieć, że jestem już na wakacjach Jechaliśmy mnóstwo godzin, bo na autostradzie był korek I dosyć sporo staliśmy Ale już jesteśmy na miejscu, będziemy mieszkać tam, w tamtym domu e, Pokażę wam później jak tam jest, ale zobaczcie jaki fajny mam widok Zobaczcie, zupełnie jak w Holandii, wiatrak i krowy. Krowy holenderki oczywiście. To tyle na teraz. Trzymajcie się. Na razie cześć. Miłego dnia, papa. Pa. Tak jak widzicie, wszystko tu wygląda tak, jak 100 lat temu. Można przenieść się w czasie i poczuć się zupełnie tak, jakbyśmy żyli. 100 lat temu, przynajmniej 100 lat temu. Naprawdę wspaniale. Można odpocząć, jest cicho, jest dużo kwiatów, jest duży ogród i zabudowania, które są odrestaurowane. Niektóre były bardzo zniszczone, ale wiele rzeczy jest tam autentycznych. Są tam stare drzewa, które rosły już od wielu, wielu lat. Jest mały ogródek. Jest dużo miejsca, gdzie można usiąść sobie i odpocząć. Jest duży trawnik, stare drzewa owocowe i widzicie ten biały dom, to dom, w którym my mieszkaliśmy. Można było obserwować piękne zachody słońca, a to stare gruszki, stare drzewa. Czerwone i czarne porzeczki, tak nazywają się te owoce po polsku, czarne porzeczki. I dom, w którym my mieszkaliśmy. Dom, główny dom w tej zagrodzie. Właściciel zbierał stare samochody, miał trzy stare samochody, Volvo, Volkswagena i Mini Morrisa. Tak to wyglądało, teraz jest pusto, nie ma ludzi, ale była tam również gospoda, można było zjeść i czasami było więcej ludzi. A tak wyglądało w środku, zupełnie jak 100 lat temu, prawda? Można naprawdę poczuć się, jakby się przeniosło w czasie stare radio, takie pamiętam, było u mojego dziadka. Niesamowita sprawa, atmosfera domu, sprzed 100 lat gospodarz powitał nas piwem regionalnym zagroda śledziowa moi drodzy, zobaczcie nasz gospodarz poczęstował nas takie piwem nie wiem czy widzicie usteckie, zdrojowe, miodowo imbirowy z nutą malin ważone jak dawniej i co to jaki skład ławy? woda, wiadomo słód jęczmienny, zagęszczony sok malinowy miód Chmiel, cukier, aromaty, drożdże. Myślę, że będzie bardzo słodkie piwo. Zaraz spróbujemy. Ups. Nie, dobrze zakapselowane. Mmm, zobaczcie jaki kapsel. Ciekawy. Kowal. Mmm. Ale malinowy zapach. Wasze zdrowie, spróbujmy. Naprawdę malinowy zapach. Mmm, sama słodycz. Wasze zdrowie. Tak, to piwo było naprawdę słodkie. Tak jak słodkie były zachody słońca, które mogliśmy obserwować właśnie z naszego okna. Cisza, spokój, stare samochody i. Zachód słońca. Naprawdę niesamowity. A z drugiego okna mieliśmy widok na pastwisko krów. Moi drodzy, chciałbym wam pokazać jaki piękny był zachód słońca. Słońce już zaszło, nie zdążyłem zobaczyć, ale chmury jakie są, są naprawdę niesamowite. Zobaczcie. Okej, okay, mam nadzieję, że uda mi się. Wam pokazać. Ale kolorów, prawda? Super wygląda. Dobra noc, moi kochani. Cześć, papa. Pa. Codziennie rano gospodyni witała nas wspaniałym śniadaniem. Naprawdę to było niesamowite. Codziennie pyszne, przepyszne śniadanko. No i oczywiście idziemy na wycieczkę. Pierwszego dnia poszliśmy na wielką wydmę, która jest w okolicy Ustki. Szło się przez taki stary las. Bardzo, bardzo ciekawie, bardzo przyjemnie. I wchodzimy na wydmę. Naprawdę wielka wydma. Wydma to taka góra piaskowa. Piasek, który jest przesypywany przez wiatr. Tworzy wydmę i to jest właśnie ta wydma. E, oglądamy, chodzimy, było dosyć gorąco i Joby nie dawała rady chodzić. Ma trochę chore serce, a to mały żuk, mały niebieski żuk, którego spotkaliśmy po drodze. Joby ma trochę chore serce. I musieliśmy uważać na nią, bardzo szybko się męczyła, zobaczcie jak ciężko oddycha i postanowiliśmy, że będziemy jej pomagać, kupiliśmy specjalny plecak, do którego można ją było włożyć. Ona po pewnym czasie e, bardzo szybko nauczyła się, że to dla niej bardzo dobry, e, dobra rzecz, dobra forma transportu, nie musi się męczyć i odpoczywała sobie siedząc w tym plecaku. A ja ją niosłem. E, nie było bardzo lekko, ale jakoś dałem radę. I Joby jest, myślę, zadowolona z tego, bo nie musiała się tak męczyć. Spotykaliśmy takie stare drzewa, przewrócone, naprawdę bardzo fajna wycieczka. A to już widok z wieży Cześć, obserwacyjnej w okolicy Ustki. Jestem na takiej Ustki. wysokiej wieży, wieży obserwacyjnej i tam z tyłu widzicie Boże. Za chwilę pokażę wam, jaki jest widok. Piękny widok tutaj dookoła. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Tam daleko jest Ustka. Widać miasteczko, które nazywa się Ustka. Miłego dnia! Cześć! papa. Pa. To była jedna z moich kolejnych relacji, które przesyłałem Wam na, e, przez Facebook. A teraz idziemy już zobaczyć, jak jest na plaży. Tego dnia był dosyć duży wiatr i na plaży nie było dużo osób. Za chwilę zobaczycie dojście bardzo malownicze wśród takich drzew. Szło się przez las i dochodzimy do plaży. Zobaczcie, tam w dole są, jest plaża, jest dosyć strome urwisko. Trzeba uważać, żeby nie spaść i nie ma dużo ludzi są ludzie oczywiście za parawanami niektórzy się kąpali nawet chociaż woda nie była chyba zbyt gorąca wiatr był zimny ale Dziobi lubi ten morski wiatr i my również oddychało się naprawdę wspaniale dużo jodu w powietrzu w morzu jest dużo soli i w soli jest jod Można oddychać A to zobaczcie W niedzielę w naszej zagrodzie śledziowej Było dużo więcej osób niż normalnie Była świetna pogoda Dużo rowerzystów Tak jak mówiłem tam jest gospoda Ludzie przychodzą coś zjeść I my również skorzystaliśmy Napiliśmy się piwka I zjedliśmy śledzie Z ziemniakami sparnika. Z Yy, przygotowywane na parze i śledzie w śmietanie pyszna, pyszna sprawa jeśli kiedyś będziecie w Polsce to spróbujcie śledzi w śmietanie i ziemniaczki można było jeść z masłem albo z taką kwaśną śmietanką naprawdę doskonała sprawa aż teraz cieknie mi ślilka, kiedy oglądam ten film i właściciel tego miejsca miał takiego wspaniałego psa, boksera. Zresztą w, we wsi spotykaliśmy więcej psów. Zobaczcie, jeden piesek mały spotkany przez nas we wsi i kot przyglądał się, co te psy wyprawiają. Niektóre na nas czekały. nie wiem dlaczego, chyba nie lubiły m, osób przyjezdnych. I znowu jesteśmy w naszym pokoju, tak to wyglądało w tym starym domu mieszkaliśmy. I za chwilę zobaczycie najstarszą ścianę, tam w rogu jest Kochani, najstarsza pamiętacie ściana. ostatni filmik, w którym opowiadałem wam o ścianach szachulcowych i o tej starej ścianie, która jest za mną? Wtedy pobyliłem się i teraz potrzebne jest małe sprostowanie. Cześć moi drodzy! Musimy zrobić sprostowanie. To znaczy ja muszę zrobić sprostowanie, ponieważ nie mogłem uwierzyć, że jestem tak blisko historii, że ta ściana ma 116 lat. Ale to jest prawda. Mój błąd. Mea culpa. Myślałem, że to nie jest możliwe, ale tak. Ta, ta ściana jest z 1902 roku. Teraz dotyka ponad letniej gliny. I tutaj zobaczcie są... jest słoma, która ma ponad 100 lat. To jest naprawdę niesamowite. Także... no i oczywiście to drewno. To drewno również... dziurki po kornikach. Dziurki po kordikach mają ponad 100 lat. A kiedy to drzewo było wsadzone w ziemię, kiedy zaczęło rosnąć, Miało jeszcze minus około 50 lat, zatem te drewniane bele mają 160, a może i 170 lat. Trzymajcie się, cześć, miłego dnia! więc sami widzicie, dom naprawdę, naprawdę stary 116 lat i to jest właśnie w rogu ta najstarsza ściana były jeszcze schody na górę tam mieliśmy również mały pokoik Jobi lubiła sobie odpoczywać, ponieważ tak jak mówiłem, ona się dosyć szybko męczy a my jedziemy już kolejnego dnia do Ustki i zobaczcie ile ludzi Ile parawanów. Tego dnia była lepsza pogoda i mnóstwo, mnóstwo ludzi na plaży i oczywiście parawany. Polskie morze to dużo wiatru i ludzie lubią odgradzać się parawanami. Tak to wygląda. Tak wygląda plaża nad Polskim Morzem. Mewy, rybitwy i tam w oddali widzicie statek taki statek, który jest repliką statku e, pirackiego przynajmniej udaje statek piracki i można było popłynąć sobie tym statkiem na krótką wycieczkę my tego nie robiliśmy ale e, widziałem że ten statek co chwilę wypływał z portu jeszcze raz widok na plażę i mewy, które chodziły po Ustce. A teraz za chwilę będziemy w porcie. To jest promenada wzdłuż, wzdłuż plaży i Ustka. Latarnia morska w Ustce. Tak właśnie wygląda piękne domy szachulcowe właśnie. Robione tą metodą, o której Wam mówiłem. I śledziowóz. Śledziowóz to taki samochód, który sprzedawał śledzie i należał właśnie do naszego właściciela. Ustka bardzo piękne, czyste miasto. Dużo kwiatów, dużo starych domów. A tu już jesteśmy wieczorem u nas w ogrodzie, możemy spokojnie sobie odpoczywać jest cichutko już gospoda nie działa, już nie ma ludzi którzy przyjeżdżali tam na rowerach jesteśmy tylko my zieleń ptaki rośliny, kwiaty i zachodzące słońce, można było siedzieć, czytać książki słuchać muzyki ja lubiłem słuchać jak cykają świerszcze, jak śpiewają ptaki i czekać na zachód słońca. Codziennie piękny widok, piękny spektakl i wiatraki, pełno tam w okolicy wiatraków. Słońce zachodziło naprawdę przepięknie. Zobaczcie, tak to wyglądało z naszego okna a to już kolejny dzień wybraliśmy się wybraliśmy się rowerami do pobliskiej wsi do tak zwanej krainy w kratę zachowanej starej wsi gdzie można zobaczyć właśnie domy szachulcowe czyli takie czarno-białe domy jedziemy tam na rowerach, to nie było daleko o zobaczcie, kraina w kratę Swołowo, tak nazywa się ta miejscowość, i jest tu mnóstwo starych domów. Wszystko no, tak wygląda zupełnie mówię. jak 100 lat temu, jak w Skansenie. Kręciły się koty, które bardzo chętnie e, bawiły się z dami. Można było karmić konie jabłkami. Naprawdę bardzo sympatyczna zagroda. Wszystko. Tak jak dawniej, wszystko naturalne. I kościół, który tam był, bardzo stary. Zauważyłem tam nagrobek z 1400 któregoś roku. Za chwilę zobaczymy. Wielki dąb. No, oczywiście, o, 1448 rok. Napisy na grobach po niemiecku, ponieważ oczywiście ten teren należał do Prus przez wiele, wiele, wiele lat. Droga brukowana i zagrody szachulcowe. Tak nazywa się ta metoda budowania. Są to po prostu belki drewniane wypełnione gliną w środku. Wszystko zachowane tak jak dawniej. Ludzie mieszkają tam właśnie zupełnie tak jak dawniej. Niesamowita sprawa. Warto pojechać, jeśli będziecie w tej okolicy i zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo cicho, bardzo spokojnie, nie ma dużo turystów. A to jest dom przygotowany właśnie do wypełnienia gliną. Są już belki, trzeba wypełnić je gliną. I wracamy już do naszego miejsca, do naszej zagrody śledziowej. Pędzimy z górki, aż dziwią się krowy, co się dzieje. Zagroda Śledziowa, 300 metrów, jesteśmy już po wycieczce rowerowej. Rowery były do pożyczenia, było mnóstwo rowerów do wyboru do koloru i ostatnie pamiątkowe zdjęcie. Następnego dnia niestety, niestety lało Cześć, moi drodzy prawie witajcie. przez Dzisiaj cały Dzisiaj pogoda nie dopisała naprawdę. była bardzo rana. Mam spać. nadzieję, że nie poprawi się po południu jest. i może pojedziemy do jak z Pokażę wam jak tam wygląda. Mm, no ale tymczasem musimy czekać aż się poprawi. W każdym razie życzę wam miłego dnia. Cześć, pa, pa. Na szczęście nie padało przez cały dzień, i wieczorem postanowiliśmy pojechać do Słupska, które to miasto leży bardzo, bardzo niedaleko. Słupsk oczywiście również należał do Niemiec mm, i w czasie wojny weszła tutaj Armia Radziecka i niestety. Mm, oni później podpalili cały Słupsk. Pomimo, że Słupsk był oddany bez walk, Niemcy nie bronili Słupska, uciekli po prostu, to wojsko rosyjskie i tak zniszczyło praktycznie wszystkie zabytki w Słupsku i niestety nie ma tych zabytków zbyt wiele. To jest ratusz, który został odbudowany. Stary kościół Mariacki bardzo, bardzo duży który myślę został również odbudowany nie jestem pewny i miejsce jakby starówka, deptak są zdjęcia które pokazują jak wyglądało to 100 lat temu teraz jesteśmy we wnętrzu tego kościoła, wielkiego kościoła Mariackiego tak tu wygląda bardzo piękny, ogromny kościół naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo duży trochę przypominał mi jeden z kościołów w Gdańsku który oglądałem kilka lat temu i tramwaj, tą ulicą kiedyś jeździły takie tramwaje zobaczcie, stare zdjęcie ze Słupska dawniej to miasto nazywało się Stolp po niemiecku i Dopiero po wojnie zostało nazwane Słupsk. Tramwaj niestety zamknięty jest na kłódki i łańcuchy, ale bardzo sympatycznie wygląda ta uliczka. I zobaczcie, co mnie zdziwiło, budki telefoniczne zupełnie jak w Londynie. Nie? Zupełnie nie mam pojęcia, co one tam robiły i wracamy do naszej zagrody jest już wieczór, nie ma ludzi jest cicho i spokojnie zobaczcie jakie stare drzwi wszystko tam było naprawdę stare i autentyczne łącznie z tymi samochodami właściciel lubił stare samochody to jest właśnie Mini Morris i obok Volvo nie pamiętam ile one mają lat ale naprawdę, naprawdę dużo Zobaczyliśmy również stary polski samochód, który nazywa się Tarpan i jest naprawdę okropny. W porównaniu z Volvo i z Minimorisem. zobaczcie jak wygląda w środku. Jest od nich młodszy, ale wygląda jakby był zrobiony przez kogoś samodzielnie, a nie w fabryce samochodów. Coś przerażającego. To wspomnienie komunizmu. Takie samochody... W czasie komunizmu były w Polsce produkowane. Coś strasznego. A to Volkswagen, który rozwodzi śledzie i jest na chodzie. Wspaniały, stary Volkswagen. I kolejnego dnia idziemy na plażę. Odeszliśmy trochę dalej od Ustki. I tam spotkaliśmy plażę, która była naprawdę pusta To nam się niezmiernie spodobało Nie było dużo osób Można było znaleźć wolne miejsce Nie trzeba było parawanu Naprawdę wspaniale Jobi była zadowolona Ponieważ był wiatr <śmiech> Przybierzyła okulary Mogła chodzić swobodnie, bawić się Lubia, Cześć moi drodzy, witajcie, woda. jestem na plaży, wody, niedaleko Ustki, zobaczcie jak wiatr. pusto, nie ma nikogo, nie ma nikogo na plaży Wspaniale jest, pusto, bardzo przyjemnie, taką plażę właśnie lubię najbardziej, bo na takiej plaży wypoczywa się najprzyjemniej, bez ludzi, bez tłoku i na słońcu słuchając szumu morza. Bardzo przyjemnie. Pozdrawiam Was z plaży wózce. Miłego dnia! Baba! Pa, pa. Jeśli będziecie kiedyś w tej okolicy, to warto pojechać do Strzelinka, do Doliny Szarloty, tak nazywa się to miejsce, Dolina Charlotte, I jest tutaj hotel i takie domki. Bardzo luksusowa sprawa, naprawdę bardzo piękne miejsce. I co ciekawe, Dolina Charlotte miała proces właśnie z tą panią, która prowadzi kuchenne rewolucje, pamiętacie restaurację w Bytowie więc spróbowaliśmy y, jakie dania tutaj serwują i naprawdę jedzenie przebija przebija tamto miejsce tamten młyn w Bytowie, zobaczcie turbot, ryba i sandacz, jedliśmy turbota sandacza i mięso i wszystko naprawdę wspaniale podane i wspaniale smakowało pies również dostał i jadła naprawdę ze smakiem zobaczcie, tak wygląda Dolina Charlotte jest dużo również miejsca jest to dosyć drogie miejsce ale naprawdę luksusowe jeśli ktoś chce to również jest tam spa można jeździć na koniach za chwilę zobaczycie, duży park, jest mini zoo, naprawdę dużo, dużo atrakcji, nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć, można jeździć na koniach, jest tor do skoków przez przeszkody, można tam mieć swojego konia również, jeśli myślę, że ludzie, którzy tam mieszkają w okolicy, w Słupsku, to mogą tam mieć swoje konie, i można trenować jazdę konną Piękny park, stare drzewa Naprawdę zobaczcie jakie korzenie Jakie stare drzewa Wszystko niesamowite Warto, warto zobaczyć I jak zwykle każdego wieczoru wracamy Do naszej zagrody śledziowej Żeby obejrzeć kolejny wspaniały zachód słońca naprawdę wspaniała rzecz Jobi odpoczywa ale w końcu przychodzi dzień który jest dniem ostatnim i trzeba wracać, trzeba pakować się ale na szczęście to nie jest jeszcze pakowanie i powrót do Warszawy bo dopiero będziemy jechać w kolejne miejsce na Kaszuby i o tym miejscu opowiem wam następnym razem. Myślę, że jeśli będzie okazja, to jeszcze wrócimy do tego wspaniałego miejsca. Polecam wam Zagrodę Śledziową w Starkowie. A my już siadamy do samochodu i jedziemy w kolejne miejsce. I tak wyglądała pierwsza Część naszego urlopu Pierwszy tydzień Zawsze dzielimy urlop na dwie części Żeby nam się nie nudziło I żeby zobaczyć więcej I później w drugim tygodniu Pojechaliśmy do miejscowości Bożyszkowy To miejscowość, która przed wojną Leżała na granicy, bardzo blisko granicy Polsko-niemieckiej Wydaje mi się, że należała do Polski, ale była to sama granica, na samej granicy była ta miejscowość. Po drodze, ponieważ mieliśmy dosyć dużo czasu, a odległość między Starkowem a Bożyszkowy to około 100 kilometrów, postanowiliśmy wstąpić do pałacu, do zamku, do zamku rycerskiego, bardzo starego zamku w miejscowości Krąg. Krąg, tak nazywa się ta miejscowość i to miejsce należało do Niemiec. Leżało w Niemczech i należało do hrabiego niemieckiego. Zaraz szybko sprawdzę, jak ten hrabia się nazywał. Pozwólcie, że wpiszę szybko do Google, bo zapomniałem, jak nazywał się właściciel. A, już wiem. Hrabia Podelwis. Tak nazywał się właściciel tego miejsca i właśnie tu w kręgu mieszkał, mia, miał swój... Stary, stary zamek historyczny, ale opowiem wam to wszystko już w kolejnym podcaście, w kolejnej części podcastu. Ten zamek stał tam od czasów średniowiecznych, był zbudowany w 1490 roku, ale podczas wojny został spalony i niestety... Trzeba go było odbudować. Teraz jest odbudowany, należy do prywatnego właściciela i jest tam hotel. Zatem po drodze do Bożyszkowy wstąpiliśmy do miejscowości Krąg, ale to zobaczycie już następnym razem w następnym podcaście. Na dziś to już wszystko. Zapraszam Was na kolejny podcast. Zapraszam Was do komentowania, do przysyłania zdjęć na Facebooku. Możecie przysłać zdjęcia. Ja jestem bardzo ciekawy, gdzie Wy spędzaliście wakacje. Chciałbym zobaczyć, jak tam było. A może zrobicie króciutki filmik, jedną minutkę i opowiecie po polsku, gdzie jesteście, co robicie. Jeśli udałoby Wam się zrobić takie nagranie, jeśli udałoby Wam się znaleźć minutkę czasu, to byłbym bardzo wdzięczny. Z przyjemnością zobaczę, jak spędzacie czas. Wyślijcie swoje wideo na stronę na Facebooku, na stronę Learn Real Polish, i tam będziemy wszyscy mogli zobaczyć jak spędzacie czas to bardzo, bardzo ciekawe i oczywiście czekam na wasze nagrania po polsku, jeśli macie chęć to zróbcie swoje nagranie i przyślijcie do mnie z przyjemnością załączę je w podcaście i wszyscy będziemy mogli posłuchać waszej historii jak uczycie się języka polskiego Zapraszam was oczywiście do klubu VIP. Tam obejrzymy dwa jeszcze dodatkowe ciekawe filmiki z wakacji. Pierwszy filmik będzie opowiadał trochę szerzej o miejscu, w którym byłem, o zagrodzie śledziowej. Tam jest Muzeum Śledzia i tam również próbowaliśmy wielu, wielu potraw z, właśnie ze śledzia. Zapraszam was na to wideo w klubie VIP I drugie wideo to wideo ze wschodu słońca, które zrobiłem w Bożyszkowach Chyba tak się powinno odmieniać nazwę tej miejscowości Bożyszkowy w Bożyszkowach, tak mi się wydaje Czasami nawet po polsku nie wiemy jak odmienić jakiś wyraz kiedy jest on nietypowy, ponieważ ta miejscowość nazywa się Bożyszkowy, a taka końcówka nieczęsto jest właśnie w nazwach miejscowości. Tak przy okazji. Nawet ja który znam język polski od urodzenia. Czasami mogę się pomylić, czasami nie jestem pewny, jak coś powiedzieć. Zatem jeśli wy robicie błędy, to zupełnie nie musicie się tym stresować, ponieważ jest to normalna rzecz. Każdy może popełniać błędy. Skoro ja, Polak, mówiący po polsku, robię błędy, to tym bardziej wy Osoby, które dopiero się uczą, musicie robić błędy. To jest normalna rzecz. Kiedy mówicie, musicie robić błędy. Kiedy ja e, rozmawiam z kimś po hiszpańsku, uczę się języka hiszpańskiego, robię mnóstwo błędów i to zupełnie mnie nie stresuje, nie denerwuje się tym, ponieważ wiem, że to jest normalne. I kiedy wy piszecie coś, do mnie po polsku albo robicie nagranie nie musicie przepraszać mnie za błędy, ponieważ y, to nie jest wasza wina, tak działa nasz mózg, tak y, jesteśmy stworzeni musimy się tego nauczyć, musimy się nauczyć mówić, a nikt nie nauczy się y, mówić od razu doskonale najpierw trzeba przejść przez fazę błędów, wszyscy Którzy uczą się języków, wiedzą, że muszą robić błędy. I nie ma się czego wstydzić. Kochani, to tyle na dziś. Myślę, że będziemy już kończyć. Zapraszam Was na następny podcast, który również będzie wideo-podcastem i również będziecie mogli zobaczyć ciekawy filmik. Mam nadzieję, że to jest ciekawy filmik dla Was że to będzie ciekawy filmik dla Was. Filmik z miejscowości Bożyszkowy, ale nie tylko. Będziemy również w Chojnicach, będziemy w różnych miejscach w okolicy. Zapraszam Was na ten filmik. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze filmiki na Facebooku. Przysyłajcie krótkie filmiki. Jestem ciekaw, jak spędzacie czas. To wszystko na dziś. Przysyłajcie nagrania do mnie. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie na Facebooku, piszcie do mnie wiadomości. Chętnie odpowiem na Wasze pytania. To wszystko na dziś. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Są jeszcze wakacje. Wypoczywajcie, ale znajdźcie również trochę czasu na język polski. Życzę Wam miłego dnia, miłego wypoczynku. Jak najwięcej w naturze, jak najwięcej spokoju. Spędzajcie czas tak, jak lubicie go spędzać najbardziej. Trzymajcie się. Cześć. Papa. Pa. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa To był podcast Real Polish. Kto więcej informacji zapraszam na RealPolish.pl. We'll